Historia Żywa Dziś rozpoczynamy cykl radiowych opowieści o historii Polski pod wspólnym tytułem Poczet od nowa. Od Leszka do Leszka. Kim są owi Leszkowie? Dlaczego to będzie historia opowiadana przez indywidualne losy? Z jakiego powodu tym pierwszym w tytule jest Leszek, a nie Mieszko, historyczny pierwszy władca Polan, uważany za twórcę państwowości polskiej na terenach obecnej Wielkopolski. Mieszko przez przyjęcie chrztu w 966 roku włączył państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Kim był ów Leszek i gdzie jest początek tej naszej historii? Czy tam, gdzie widzą go twórcy powstałej niespełna kilka lat temu koncepcji Wielkiej Lechi? By na kilkaset lat przed Chrystusem, bo Piastowska Polska to kontynuacja lechickiego imperium, które stawiało opór Aleksandrowi Wielkiemu i Cezarowi oraz przyczyniło się do obalenia Imperium Rzymskiego. To jednak stoi w sprzeczności z zapisami naszego najstarszego dziejopisa, który nie sięgał tak daleko w przeszłość, szukając odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięli Polacy szukał tylko cztery pokolenia wstecz. Odwołujemy się tu do gala anonima pierwszego kronikarza Polski, tajemniczego mnicha z Wenecji lub z Dalmacji. Inaczej wygląda to na przykład u Wincentego Kadłubka, pierwszego pisarza Polaka, czy u Jana Długosza, największego dziejopisa późnego średniowiecza. Ale każdy z nich wymienia galerię postaci, wśród których są Piast, Siemowit, Lestek, Siemomysł. W obu przypadkach aktualne jest pytanie, gdzie jest mit, a gdzie zaczyna się historia? Czy współczesna nauka już wie, gdzie jest granica między nimi? Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. O historii nigdy dosyć. Myślę, że to zdanie podziela wielu naszych słuchaczy. Słuchaczy cyklu Historia Żywa. I tytuł kolejnych opowieści naszego cyklu brzmi Poczet od nowa, od Leszka do Leszka. Dlaczego to będzie historia opowiadana losami jednostki? Już w naszych rozmowach, które trwają szczęśliwie piąty rok, Przedstawialiśmy historię przez pryzmat postaci, które łączyliśmy w pary, których wspólny mianownik to historia, jaką razem tworzyli. Nie byli to najczęściej władcy, byli to raczej politycy, byli to wodzowie, artyści. Dziś natomiast chciałem zaproponować raz jeszcze taki spacer przez dzieje Polski, oczywiście dziś tylko pierwszy odcinek tego nowego cyklu ale spacer rozciągnięty na wiele zaplanowanych przez nas odcinków, który to spacer nawiązuje do sposobu przedstawiania historii, jak już zakorzenił się głęboko w naszej wyobraźni historycznej, bo właśnie od anonima zwanego Galem, choć Galem nie był tylko jak słusznie przypomniała pani w ślad za ustaleniami znakomitego mediewisty z Poznania profesora Tomasza Jaśnińskiego pierwszy dziejopis naszych dziejów pochodził z Dalmacji albo z Wenecji ale on pierwszy tworzy tę opowieść o dziejach Polski jako kronikę kolejnych dynastów i zaczynają właśnie od Piasta właściwie od synów jego Siemowita Leszka wnuka Siemomysła, prawnuka, aż do praprawnuka, którym byłby znany nam już z każdej właściwie historii Mieszko pierwszy. Kronika widziana przez pryzmat władców jest także ponawiana przez kolejnych dziejopisów, których pani redaktor wymieniła, można ich wielu jeszcze tutaj dodać ale chyba najgłębiej utkwiła w wyobraźni Polaków bliższych nam w czasie ta opowieść zaklęta w obrazy Jana Matejki przez jego poczet królów i książąt Polski. Oczywiście i przed nim były takie malarskie poczty i to właśnie do tej tradycji pocztów władców chciałem nawiązać, byśmy zobaczyli nasze dzieje w oparciu o ustalenia historiografii najnowszej Moja propozycja spojrzenia od nowa na poczet, od Leszka do Leszka, jak pół żartobliwie, a pół serio ten przegląd zatytułowałem, nie powiela w stu procentach tej listy, jaką znamy z pocztu Jana Matejki. Nie ma tam pierwszego tytułowego Leszka i chciałabym go poszukać. Czy to jest ten Leszek, którego już wskazał Gal? Właściwie nasz cykl powinien mieć tytuł od Piasta do Leszka. Leszek Galowy to jest dziadek Mieszka, wnuk Piasta. A może to jest ten Leszek od Wincentego kadłubka, zwany Lestkiem I, który walczył z Imperium Rzymskim i pokonał Macedończyka. Kadłubek od Lestka wywodzi Lechitów. A może jest to ten Leszek z Kroniki Wielkopolskiej, gdzie jest legenda o braciach Lechu, Rusie i Czechu, potomkach biblijnego syna Noego, Jafeta, a może to ten od Jana Długosza, rycerz Przemyśl, który uratował Polskę przed najazdem Węgrów i Morawian, wybrany na księcia, przyjął imię Leszek, co oznacza chytry i podstępny. To może być któryś z nich, czy jest to Leszek znany tylko panu profesorowi, ten pierwszy tytułowy? Nie, oczywiście nie wymyślam tutaj żadnych nowych Leszków. Nawiązuję do właściwie wszystkich tych wymienionych przez panią redaktor tropów. A co ma łączyć tych Leszków? To jest y, nasza historia, tak jak ją sobie wyobrażały pokolenia tych, którzy odnajdywali się w niej jako Polacy. Rzeczywiście ten trop żłobiony od kroniki wielkopolskiej z XIV wieku przez Jana Długosza wskazuje w pewnym sensie na koncepcję najstarszego Lecha czy Leszka, czyli tego, który przybył tutaj na ziemię później nazwane polskimi, oddalając się od swojego brata, według Jana Długosza bratem jedynym Lecha, był Czech, Rus pojawi się dużo później, w młodszym pokoleniu. Natomiast w kronice wielkopolskiej, wcześniejszej od Jana Długosza, rzeczywiście występują trzech bracia, Lech, Czech i Rus. To Lech osiedlając się w gnieździe, w gnieźnie daje początek naszej państwowości, jeśli można już tak powiedzieć, naszemu narodowi. Natomiast Leszkowie czy Lestkowie, którzy pojawiają się wcześniej, najpierw u anonima zwanego Galem, to przecież dziadek Mieszka pierwszego, a więc poważni historycy w XX wieku piszą z pełnym przekonaniem, że jest to już postać historyczna, natomiast u mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, piszącego 80-90 lat po anonimie zwanym Galem na początku wieku XIII, pod koniec wieku XII, Mistrz Wincenty wprowadza tym imieniem pochodzenie całej nazwy, która powinna nas łączyć. Nie używa Polska, Polacy, ale właśnie Lechici od serii całej Leszków, którzy mieli nastać w naszym państwie jako kolejni władcy po Kraku i Wandzie. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, Tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, Sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, Własna wczeluść ciągnie go siła, Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, Jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło, bo źródło wciąż mi. Czyli tropy pierwszego Leszka są za nami, a kim jest drugi Leszek w tytule cyklu Poczet od nowa, od Leszka do Leszka. No tu akurat proponuję zakończyć ten przegląd na zmarłym, nieżyjącym już prezydencie III Rzeczpospolitej, Lechu Kaczyńskim, który powszechnie nazywany był Leszkiem. Przez swoich przyjaciół, znajomych, należącym do tej samej tradycji Lechów, Leszków, która przewija się przez naszą historię. No i cóż przez fakt wyboru na prezydenta Rzeczpospolitej, ale między owymi Leszkami, znajduje się wiele postaci nie tylko z pocztu Jana Matejki. Oczywiście ten poczet musi być uzupełniony po wygaśnięciu linii władców dynastycznych, a potem linii władców elekcyjnych Rzeczpospolitej przez wybitnych przedstawicieli życia politycznego lub duchowego, którzy spełniali nieformalny oczywiście Urząd Władców Polski po końcu I Rzeczpospolitej, bo przecież Polska nie skończyła się w roku 1795, ale trwa, a więc pojawią się liczne postaci, o których moim zdaniem warto powiedzieć właśnie w kontekście pewnej wizji polskości i rządu albo dusz, albo rządu sprawowanego efektywnie na ziemiach polskich w czasie, kiedy nawet państwa polskiego nie było. A nawet jeżeli było, nie było suwerenne, myślę tutaj o władcy polskich dusz, kardynale Stefanie. Wyszyńskim. Tak, oczywiście Interrex, a więc ktoś, kto zastępuje królów w okresie, kiedy ich nie ma, kiedy ludzie niegodni albo nie cieszący się z autentycznego wyboru społeczeństwa sprawują formalnie władzę, ale zachęcając do dyskusji o poczcie, o naszej wizji polskości, chciałem teraz Wymienić choćby rychezę żonę mieszka drugiego, matkę Kazimierza, Odnowiciela, matkę wszystkich następnych piastów, bo jej rola w naszym poczcie jest niezwykle ważna ale mało kto jakoś przypomina tę kobietę w naszej tradycji politycznej. Przypominam także, zanim dojdziemy do kardynała Wyszyńskiego, bardzo ważnych ludzi kościoła katolickiego w Polsce, którzy odgrywali rolę polityczną porównywalną z tą, jaką odgrywał w XX wieku kardynał Wyszyński. Arcybiskup Henryk Kietlicz na progu wieku XIII i jednocześnie obok niego właśnie mistrz Wincenty, nazwany kadłubkiem, bo on zorganizował naszą wyobraźnię historyczną. Potem arcybiskup Jakub Świnka, bez którego nie byłoby zjednoczenia ziem piastowskich, ziem polskich na progu wieku XIV. Oczywiście Jadwiga to bezsporny punkt każdego pocztu. Król Polski. Tak, nie tylko królowa, ale formalny Król Polski. Po niej nie tylko Jagieło, ale znów. Przecież obok Władysława Warnejczyka musi być wymieniony kardynał Zbigniew Oleśnicki, który sprawował de facto rządy zamiast króla młodziutkiego, nieletniego, Władysława później nazwanego Warneńczykiem. Jest w tym poczcie i miejsce dla Jana Kochanowskiego, i dla Jana Zamojskiego, i dla Piotra Skargi, i dla królowej Marii Ludwiki Gonzagi, żony dwóch królów Polski i rzeczywiście osoby dominującej chyba nawet nad Janem Kazimierzem. Jest Jerzy Sebastian Lubomirski, który stał się takim niekoronowanym królem szlacheckich szabel. Maria Kazimiera oczywiście, czyli żona Jana III Sobieskiego, Marysieńka słynna. Jest ksiądz Stanisław Konarski, który otworzył drogę powrotu do godności Rzeczpospolitej w czasach upadku w XVIII wieku ale są też postaci, które sprawowały faktyczną władzę nad Polską, choć niekoniecznie cieszy nas to i wprowadziłem zatem Katarzynę II, ta nienawidząca Polski władczyni wpłynęła bardziej na losy Rzeczpospolitej niż jakikolwiek władca w wieku XVIII z tych, których chcieliby wybrać sobie sami obywatele Rzeczpospolitej. Panie profesorze, z bliższych postaci widzę na liście i Stalina, zatem Katarzyna nie jest tutaj osamotniona. Lenin szczęśliwie nigdy nad ziemiami polskimi nie panował. Owszem miał wielką ochotę, ale został powstrzymany w roku 1920. Natomiast Stalin niestety znajduje się na tej liście razem z Bierutem w jednej parze. To smutny znak upadku suwerenności Polski jest na tej zasadzie. Także Aleksander I i Mikołaj I, władcy Rosji, którzy jednocześnie byli koronowanymi królami Królestwa Polskiego, ale są też tacy niekoronowani przywódcy dusz polskich jak Tadeusz Kościuszko, książe Józef Poniatowski i są ci, którzy spierali się o rząd dusz i władzę polityczną nad można powiedzieć społeczeństwem polskim pod zaborami, jak Margrabia Wielopolski, hrabia Andrzej Zamojski i Romuald Traugut, naczelnik Powstania Styczniowego. I tak możemy przechodzić te kolejne generacje aż do Jerzego Giedrojcia, Andrzeja Wajdy, Zbigniewa Herberta, Anny Walentynowicz, Lecha Wałęsy Tadeusza Mazowieckiego, aż właśnie po Lecha Kaczyńskiego któremu do towarzystwa zaproponowałem Jarosława Marka Rymkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, tak jak Aleksandrowi Kwaśniewskiemu do towarzystwa zaproponowałem Adama Michnika, bo te postaci niewątpliwie współtworzą panoramę swoistej władzy nad Polską czy ich lubimy, czy nie, są bardzo ważną częścią naszej historii i dlatego myślę, ta historia jest taka ciekawa, tak wiele budzi dyskusji, tak wiele sporów. Zapraszam. Poczet od nowa, od Leszka do Leszka, blisko 50 postaci historycznych według autorskiego wyboru profesora Andrzeja Nowaka. To wszystko przed państwem słuchaczami jedynki. Panie profesorze, ale dlaczego dziś poprzedzamy ten poczet historycznych postaci przypominając Popiela, Piasta, Siemowita, Leszka, Siemomysła, czyli galerie tych postaci, wokół których anonim zwany Galem napisał kroniki swoją historię, skąd się wzięła dzielna Polska. Siemowit, Lestek, czy Leszek, Lestko, Leszko, Siemomysł, ta trójka reprezentująca trzy pokolenia przodków, Mieszka pierwszego jest uznawana przez wszystkich właściwie dzisiaj historyków za historyczne postaci. Niewiele o nich wiemy, ale możemy mniej więcej wyśledzić na podstawie materiału w śladach archeologicznych. Możemy powiedzieć o ich czasach coś już na tyle konkretnego, by uznać, że ta opowieść anonima zwanego Galem spisywana na progu roku tysiącsetnego a więc około 150-200 lat po przedstawianym przez anonima zwanego galem życiowych bohaterów, by uznać tę opowieść za wiarygodną. A więc Siemowit, Lestek, Siemomysł, to są odpowiednio pradziad, dziad i ojciec Mieszka pierwszego, którzy stworzyli zręby organizacji, można tak powiedzieć, która z plemienia przekształca się w państwo, we wspólnotę polityczną ponadplemienną, z Gniezna, Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, ekspandując, rozszerzając swoje panowanie na Kujawy, skąd sól tam dostępna stała się podstawą finansową dalszą tej ekspansji. Taka ówczesna ropa naftowa, która decyduje o rozwoju gospodarek światowych. Tak, sól była niemal równie poszukiwanym i cennym towarem w tamtym czasie dla konserwacji, dla przeżycia, dla przetrwania, a więc ta sól z Kujaw jeszcze na 200 lat przed tym, zanim zaczęto eksploatować złoża podziemne z Bochni i Wieliczki, solanki kujawskie były niewątpliwie ważnym czynnikiem ekonomicznym wzrostu potęgi państwa Siemowita, Lestka i Siemomysła. Nie jedynym też eksport niewolników był równie ważnym, a może nawet jeszcze bardziej dochodowym środkiem wzbogacającym nie tylko skarb prywatny władców tego tworzącego się państwa, ale same możliwości jego rozbudowy, ekspansji, umocnienia, przetrwania wśród innych już istniejących albo tworzących się dopiero wspólnot politycznych. Ślady archeologiczne potwierdzają budowę grodów na pewno przez Lestka i Siemomysła o czasach Siemowita najstarszego, a więc pradziada mieszkowego niewiele potrafimy dokładnie powiedzieć, ale niewątpliwie w czasach Lestka, czyli dziadka mieszkowego i Siemomysła, ojca mieszkowego zostały stworzone zręby tej potęgi, którą już Mieszko mógł wykorzystać do utworzenia państwa jakie nazywamy Polską. Między 940 a rozpoczęciem panowania przez Mieszka ogromny boom budowlany. Powstało wiele bardzo ciekawych grodzisk, a państwo Mieszka pojawiło się w źródłach historycznych dopiero wtedy, kiedy Mieszko rozpoczął panowanie. Prawie wtedy i pojawiło się nagle jako silna, znacząca struktura polityczna w tym regionie. Taki wielki, mały wybuch... Tak to pozwoliłem sobie nazwać w pierwszym tomie dziejów Polski jako swoisty Big Bang polskiego państwa, które no niemal znikąd jak się zdaje nagle pojawia się na mapie politycznej Europy Środkowo-Wschodniej jako błyskawicznie zyskujący znaczenie czynnik właśnie mniej więcej między 940 a 972 no rokiem te daty oznaczające z jednej strony prawdopodobny czas zarodzin Mieszka pierwszego, kiedy jeszcze panował jego ojciec albo dziad i kiedy powstały, to wiemy dzięki metodzie dendrochronologii, czyli datowania budowli drewnianych na podstawie corocznego przyrostu dębiny. I ona właśnie przesuwa ten moment swoistego wybuchu państwowości pierwszych piastów na rok 940. Wcześniej sądzono, że to może już koniec wieku IX, może sam początek wieku X, a więc teraz wiemy już, że powstało to bardzo szybko, w bardzo konkretnym momencie właśnie około roku 940 i w najbliższych potem latach dokonano takiego ogromnego wysiłku pociągającego za sobą, tu ekologowie mogliby się zmartwić naturalnie, wycięcie niemal całej dębiny w tej części Wielkopolski, ale widocznie była jakaś potrzeba i była możliwość zorganizowania wspólnego wysiłku ludzkiego, by sieć potężnych grodów zbudować i wokół niej zbudować organizację państwową zdolną do przetrwania i do ekspansji. Niektórzy historycy być może z przesadą mówią, że te grodziska i taka mobilizacja to trochę jak w Egipcie przy budowie piramid faraonów. Czy to dobre porównanie bo jakiś powód tej mobilizacji, tego tempa budowania musiał być. To profesor Tomasz Jasiński, wspomniany już przeze mnie, wybitny mediewista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu użył właśnie takiej metafory, zdumiony skalą tego, co powstało w ciągu kilkunastu najwyżej lat. Wielkość tych grodów i ich zdolności obronne budzą zdumienie, kiedy zostały one odsłonięte przez archeologów. Porównanie z piramidami Cheopsa ma też i ten aspekt, że ten wysiłek musi tutaj sugerować przymus. Tak błyskawiczna wielka budowa nie odbywała się tylko na zasadzie dobrowolnej, ale prawdopodobnie siła niewolnicza była tam wykorzystywana. Niewolnikami byli jeńcy przede wszystkim brani w kampaniach wojennych. Historia, którą możemy śledzić już przez połączenie pierwszych wyraźnych śladów archeologicznych z narracją kronik opisujących wydarzenia w krajach sąsiednich, a więc na terenie Królestwa Niemieckiego i jego marchii wschodnich oraz księstwa czeskiego. Właśnie z połączenia tych danych możemy konstruować już obraz historyczny, ale dla wielu ten obraz jest skąpy, mało efektowny i stąd poszukiwania wymyślonej, sięgającej dużo głębiej wstecz genealogii. I tu zaczyna się właśnie niezwykle modna w ostatnich właściwie dziesięciu latach teoria turbosłowiańszczyzny tak zwanej, a więc prehistorii państwa polskiego, która sięgałaby wiele, wiele set lat przed opisywanymi w tej chwili przez nas wydarzeniami, a podstawy naukowe tej teorii są bardzo wątłe. Historio, historio, ty nasza, tak nam dałaś mało oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szumpa, wich piór. Orszaki, dworaki, szumpa. Historia, historia, cóż się ty zamatnia? Kamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szumpa, wich piór. Orszaki, Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia żywa. Czy teoria Wielkiej Lechi to jest coś, co narodziło się dopiero teraz? Przecież echa czy źródła występują już u samego mistrza Wincentego Kadłubka. To tam Rapolacy mieli walczyć z Imperium Rzymskim. Mistrz Vincenty nie był bynajmniej naiwnym fantastą, jakiego z niego robią czy to wyznawcy Wielkiej Lechy, którzy poważnie traktują przetrawione przez siebie jego opowieści, ani nie był, tak jak wyśmiewali go już w czasach oświecenia, Naruszewicz, Krasicki, mitotwórcą, ale był niezwykle fenomenalnie wręcz oryginalnym filozofem polskiej historii. I to, co przedstawia mistrz Vincenty, nie jest prostą opowieścią o tym, co było kiedyś jest świadomie konstruowaną wizją doskonałego wzoru polskości. Próbuje rozjaśnić te mroki prehistorii. Oczywiście daleko sięgnąć się nie da, ale można sięgnąć do czegoś, co miało miejsce historycznie, to znaczy do walk z Duńczykami o te tereny, gdzie Wyspa Wolin, gdzie Szczecin. Rzeczywiście toczyły się w końcu X wieku, w czasach Mieszka, być może już w czasach jego ojca Lestka, to są fakty historyczne, ale potem przechodzi do fantazji bardzo świadomie przez siebie konstruowanej. Sytuacji, kiedy angażuje jakby do tej opowieści postaci przez siebie stworzone. Wprowadza historię walk naszych przodków z Gallami. Polacy chyba jednak żadnych walk nie prowadzili. Natomiast jakieś plemiona, które istniały na ziemiach Polski w czasach rzymskiej starożytności były wprowadzane w krąg konfliktów plemion germańskich z galami. Takie ślady istnieją. Natomiast na pewno zaczyna swoją właściwą narrację Polski prehistorycznej mistrz Wincenty od postaci Kraka, Grakha, który wraca z owych walk z galami gdzieś w Karyntii i daje początek polskiej państwowości wybrany przez mieszkańców naszej ziemi na władcę, a więc ustanowiony królem w momencie, w którym nadaje prawo, które obowiązuje i jego i poddanych. Władca jest poddany prawu, władca służy wspólnocie. I od tego Kraka, od opowieści o smoku, całożercy, jak go nazywa mistrz Vincenty, którego pokonują obaj synowie Kraka, zaczyna się poczet władców Polski. Tu młodszy syn Kraka, Krak II, zabija swojego starszego brata i to doprowadza do usunięcia złego władcy, bratobójcy, przez obywateli ustanowionego przez Kraka, założyciela państwa. No właśnie, tak wstępuje na tron Wanda, córka Kraka, ale wszystko toczy się wokół ustanowionego przez Kraka prawa, że sprawiedliwość to to, co sprzyja temu, co może najmniej, czyli nie gwałt nieprawosilniejszego. Otóż właśnie, myślę, że na to warto zwrócić uwagę tym, którzy próbują budować mit Wielkiej lechi i odwołują się do Mistrza Wincentego, że intencja Mistrza Wincentego jest dokładnie odwrotna. On nie pochwala imperiów. On krytykuje imperialne zakusy na dobrze zorganizowane, praworządne, służące słabszym państwo Lechitów. To właśnie jest sensem jego opowieści, która nabiera rozmachu, oddechu właśnie z historią Wandy, która broni państwa Kraka przed najeźdźcami lemańskimi, czyli niemieckimi, a po jej śmierci zaczyna się oczywiście seria Leszków, Leszek pierwszy, Leszek drugi i Leszek trzeci. Tu właśnie zostaje wprowadzona owa historia Starożytna spotkanie w historii, jak ją nazywa mistrz Wincenty, ze znanymi postaciami historii starożytnej, a mianowicie po śmierci Wandy, korzystając z zamieszania wynikającego z bezkrólewia, napada na Polskę Aleksander Macedoński. I dzielny partyzant Leszek I potrafi odeprzeć ten najazd. I tak właśnie zaczyna się historia Lechitów, od odparcia najazdu imperium, które przychodzi z zewnątrz. Jego dzieło kontynuuje Leszek II, Leszek III. Kiedy mówimy o starciu z Aleksandrem Macedońskim, czy w czasach Leszka III, jak opisuje go mistrz Vincenty z Juliuszem Cezarem, no to wzruszamy ramionami, śmiejemy się, no bajki. W istocie jednakże mistrz Vincenty pokazuje tutaj obronę lechickiej suwerenności przed imperiami Aleksandrem Macedońskim i Juliuszem Cezarem. To są najwięksi zdobywcy. Alechia nie podbija całego świata, ale broni się w sposób godny przed tymi imperialnymi zakusami obcych i jest w tym odbicie prawdopodobnie realnych doświadczeń historycznych wspólnoty już słowiańskiej z VIII-IX wieku, choć niewiele albo nic o niej nie wiemy, a mianowicie doświadczenie starcia Słowian zamieszkujących te zachodnie rubieże z imperium Karola Wielkiego, władcy, który nawiązuje świadomie i do Aleksandra Macedońskiego i do Juliusza Cezara i który odnawia tytuł imperatora, cesarza. Historyczne walki Karola Wielkiego ze Słowianami, właśnie na terenie Karyntii, na terenie dzisiejszej Austrii, mogły swoistym echem dotrzeć do mistrza Wincentego i tak właśnie przetłumaczył je Jan Długosz, tworzący ponad 250 lat po mistrzu Wincentym swoją fenomenalną opowieść o dziejach Polski, o wiele bardziej rozbudowaną, unaukowioną i to właśnie Jan Długosz przedstawia te walki Leszka III jako walki z imperium Karola Wielkiego, państwa frankońskiego. I w tym momencie mamy połączenie mitu z tą historią źródłową, czyli kadłubek nie stworzył mitu imperialnej Polski. Tak Co dochodzimy, czyli... no wracając właśnie. do mistrza Wincentego, do upadku tej dynastii pierwszych Leszków, do zastąpienia ich przez Popiela, Gnuśnego władcę, którego następca popiel II doprowadza do zupełnego upadku królestwo i to właśnie jego śmierć daje już początek dynastii, z której wywodzi się mieszko, od Siemowita poprzez Lestka do Siemomysła. Tak historia mityczna, którą Mistrz Wincenty tworzy niejako świadomie jako pewien wzór etyczny oporu przeciwko imperiom, które chcą zniszczyć wspólnotę Lechitów styka się z historią historyczną. Połączył dotychczasowe wersje Gala, Kadłubka, Kroniki Wielkopolskiej z nowo odkrytymi w drugiej połowie XV wieku świadectwami starożytnych autorów, zwłaszcza Klaudiusza Ptolemeusza, Jan Długosz. I nie zrobił tego też jako fantasta. Oparł się na także wiedzy starożytnych. Długosz włącza w krąg naszej wyobraźni, już w swoim XV-wiecznym dziele, kolejny bardzo ważny trop, o ile Wincenty, zwany kadłubkiem, poddaje nam niejako na tacy swojej wspaniałej kroniki wizję państwa Lechia, Lechici. O tyle Jan Długosz wprowadza do naszej wyobraźni i do naszej historiografii pojęcie sarmaci, sarmacja, wcześniej niełączone z naszą historią. Ale to właśnie przez odwołanie do odczytywanych wtedy na nowo zapisków rzymskich, właśnie Klaudiusza Ptolemeusza, czy Pliniusza Młodszego, długoż zmianki o starożytnym plemieniu Sarmatów łączy z ich położeniem na wyobrażonej mapie starożytnego kontynentu europejskiego i z miejscem, w którym uplasowało się także państwo polskie. I to właśnie pozwala mu określić Bałtyk mianem Morza Sarmackiego, Karpaty mianem Gór Sarmackich. I tak między Górami Sarmackimi a Morzem Sarmackim oczywiście mieszkają potomkowie tych starożytnych, groźnych Sarmatów, którzy budzili postrach Rzymian w II, III, IV wieku po Chrystusie i którzy stali się wzorem konnych rycerzy, znakomicie władających szablami czy mieczami, potrafiących stawiać opór ze strony czy to wschodu, czy to zachodu. Tak jakby długoż, próbując odnaleźć starożytne ślady istnienia państwa polskiego, dają genealogię polskiej szlachcie. Później, popodobało się to po prostu polskiej szlachcie, że my przecież wywodzimy się z tych wspaniałych konnych, opisywani są przez rzymskich historyków. Ale długoż powtarzał też za kadłubkiem i innym dziejopisem, dzierżwą, że również wandalowie są naszymi przodkami. A wandal to miał być wnuk Jafeta, czyli biblijnego syna Noego. Wandal osiedlił się z braćmi na terenie dzisiejszych Węgier w Panonii. No i stamtąd mieli wyjść Lech, który założył Gniezno i Czech, który założył Pragę. Rusa wtedy nie było, bo Rus to jest potomek Lecha. Dziwna to kombinacja? Ciekawy trop, który tutaj się pojawia, zaczynający się od Kroniki Dzieżwy i Kroniki Wielkopolskiej, właściwie upowszechnia się to w XIV wieku, założyciele państwa polskiego przychodzą z zewnątrz, że nie byli tutaj od zawsze, przyszli z południa. W tym sensie można w Kronice Wielkopolskiej i idącej jej śladem opowieści Jana Długosza dostrzec wzmocnienie teorii przeważającej w każdym razie, jeśli nie obowiązującej bez wyjątku, przeważającej teorii, która mówi o tym, że Słowianie przyszli na tę ziemię z zewnątrz. Gdzieś w V wieku zaczyna się swoisty wybuch właśnie osadnictwa słowiańskiego na tym terenie. Przychodzą oni na ziemię polskie według danych obecnie dominujących w archeologii raczej ze wschodu. Jednocześnie ci sami twórcy tej nowej wizji polskości, która przychodzi z południa, starają się wzmocnić nasze zbiorowe poczucie dumy. Przez zbudowanie genealogii, jakiej wcale nie budował Mistrz Vincenty ani anonim zwany Galen. Przypomnijmy, że Mistrz Vincenty nie sięga do Biblii, do Adama Jewy, żeby wywieźć rodowód Polaków. Nie, on zaczyna od Krakowa. Natomiast nie jest to nic dziwnego, nietypowego, dziwacznego, charakteryzującego tylko polską historię. Takie same genealogie tworzą wtedy kronikarze angielscy, niemieccy, szwedzcy francuscy czy ruscy genealogii, która sięga raju czy troi, bo także do opowieści o wojnie trojańskiej chętnie sięgano w tych wymyślonych genealogiach i w Polsce w wieku XV i XVI i gdzie indziej w Europie w tym samym czasie. Wróćmy do współczesnej teorii Wielkiej Lechii, kto i po co ją wymyślił i dlaczego promuje pseudohistorię, jak uważają historycy, że królewskie grobowce są na Łysej Górze, że były i są słowiańskie runy znajdywane, czyli hipotetyczne pismo Słowian przed opracowaniem i wprowadzeniem Głagolicy oraz przyjęciem alfabetu łacińskiego że jest łacińska inskrypcja cesarza Tyberiusza ku czci lechickiego władcy jego siostrzeńca i to mają być tylko niektóre z domniemanych odkryć, które w ostatnich latach wykorzystano właśnie do tworzenia teorii starożytnej przeszłości Polski. No ale przyznam, że byłoby to bardzo intrygujące te dowody, które świadczyłyby o tym, że Polska narodziła się na przykład 3000 lat temu. Skoro tak wiele jest niewiadomych, tak wiele białych plam u początków naszego państwa. No cóż, z teorią Wielkiej lechi nie jest łatwo polemizować, ponieważ brak źródeł traktują jej zwolennicy jako dowód na prawdę teorii, w którą chcą wierzyć. Nie ma źródeł historycznych, które potwierdzałyby istnienie sięgającej tysiące lat przed Mieszka Lechy. Odpowiedź zwolenników tej teorii jest taka, że zostały one po prostu zniszczone przez agentów Watykanu lub przez zwolenników dominacji germańskiej nad Polską, ewentualnie przez chcących także poniżyć wspólnotę polską agentów żydowskich. W cudzysłowie dowody, na które powołują się zwolennicy Wielkiej Lechii, a w szczególności popularyzuje te koncepcje pan Janusz Bieszk w książkach publikowanych przez zasłużoną niegdyś oficynę Bellona, no cóż, z jednej strony jest to znane od XIX wieku fałszerstwo historyczne zwane kroniką Prokosza. Jedni uważali ją od początku za żart dla zabawy na początku wieku XIX, inni uważają ją za świadome fałszerstwo historyczne powstałe w końcu wieku XVIII lub jeszcze wcześniej w wieku XVII. W każdym razie żaden historyk poważny nie ma wątpliwości od czasów Joachima Lelewela, że owa kronika Prokosza wywodząca dziesiątki, można powiedzieć, pokoleń dynastów polskich przed Mieszkiem no, jest po prostu brednią historyczną, z kolei owe rzekome grobowce prasłowiańskich władców Polski pod Łysą Górą najprawdopodobniej są albo cysternami budowanymi tam w czasach jak najbardziej historycznych pod istniejącym na Łysej Górze, jak wiadomo, bardzo starym klasztorem, albo też są jaskiniami. To samo dotyczy oczywiście owego napisu o cesarzu Tyberiuszu, rzeczywiście istniejącego i przechowywanego w Italii na kompletnym nieporozumieniu i nieznajomości ani łaciny, ani rzeczywistości historycznej Rzymu, sposobu nadawania imion ich zapisywania w tego rodzaju tekstach. No, można by tak tłumaczyć każde właściwie z owych, w cudzysłowie, odkryć turbo lechitów. Problem polega na tym, że zderza się tego rodzaju próba rozmowy na tematowej historii z przekonaniem, że musi być jakaś wspaniała historia słowiańska przed Mieszkiem, bo po prostu Polska na to zasługuje, bo Polska powinna mieć taką wspaniałą starożytność i jeśli jej nie ma, to znaczy, że jakieś złe siły nas jej pozbawiły. Myślę, że ludzie, którzy tak uważają być może z najszlachetniejszych patriotycznych pobudek zamykają oczy na to, że historia Polski jest fenomenalnie ciekawa i wspaniała w oparciu o źródła historyczne, które mamy potwierdzone, że ta opowieść, którą stworzył mistrz Wincenty wyjątkowa w skali wszystkich opowieści o początkach europejskich narodów jest powodem do dumy nie dlatego, że tworzy mit Wielkiej Lechi, ale dlatego, że tworzy opowieść o wielkiej Rzeczpospolitej, o obywatelach którzy bronią swojego kraju przed obcymi imperiami, a nie tworzą za wszelką cenę imperia kosztem innych podbijanych przez siebie ludów. Mitem, panie profesorze, nie jest Mieszko I i jego państwo o Mieszku i o tym, jak udało mu się je zbudować i dlaczego tak bardzo przypomina dzisiejszy obszar Polski podczas następnego spotkania, na które serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo, zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Także w bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, która pozwala słuchać nas za pomocą telefonu komórkowego. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00, oczywiście w programie pierwszym. Dorota Truszczak, zapraszam. Była to audycja Historia Żywa.